są gdzieś tam yy, planowane. No.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 o teraz wspomniałam. Czy znaczy, generalnie rzecz biorąc to wszystko te emocje, które towarzyszą y, w Polsce y, polityce są no, właśnie potem przenoszone na poziom y, zwykłych ludzi i to akurat y, dzisiaj można powiedzieć trochę nacenzurowanym są y, ludzie z Ukrainy. Natomiast przecież my mamy y, przykłady, które odnosiły się do innych grup społecznych, gdzie jakby te emocje z,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 Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Komentarz. Połączyła się z nami pani doktor Magdalena Nowak Paralusz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.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 Runiu była z nami, rozmawiałyśmy z Panią doktor. Bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Dziękuję um, pięknie, o, miłego dnia. Dziękuję o tych polskich echach, tego co dzieje się w Zatoce Perskiej i o reakcji polskich polityków na ten konflikt. Powtórka programu Komentarz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 siły i przejąć inicjatywę w wojnie z Rosją? E, oczywiście, pani redaktor, tutaj no, trudno mówić o y, takim wyrazie desperacji, ponieważ Ukraina y,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 dronów dalekiego zasięgu, które Ukraińcy nazywają luty, czyli AN-196. O zasięgu niektóre dane mówią do tysiąca, niektóre nawet, że już zmodernizowane wersje tych dronów mają zasięg rażenia do 2000 kilometrów. Oczywiście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 po raz kolejny okręt flagowy rosyjskiej marynarki, czyli floty czarnomorskiej admirał e, Makarow. Również jeżeli mówimy o tej akcji, to Ukrainie udało się również uszkodzić platformę wiertniczą e, Sywasz. E, I oczywiście zawsze Ukraina stawia sobie cel niszczenia systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej e, przeciwnika i tutaj udało się również e,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 no wyrasta na istotnego gracza geopolitycznego nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, mhm. a widzimy właśnie także w Zatoce Perskiej. Panie profesorze, Wołodymyr Załęski jest w Damaszku. Dlaczego właśnie tam zdecydował się pojechać i co tam w Syrii ma do załatwienia? Pani redaktor, można właśnie przytoczyć tutaj znaną maksymę, że...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 strącania rosyjskich rakiet. Ona jest wysoka, 70 kilka procent, ale niewystarczająca, żeby właśnie w pełni obronić ukraińskie miasta. A Rosja, wiemy właśnie, że szczególnie w okresie srogiej zimy niszczyła właśnie sektor energetyczny Ukrainy. Nie pozwala Ukrainie rozwinąć w pełnym zakresie produkcji tychże właśnie dronów, ale także sprzętu ciężkiego. Ukraina